No i tak jak to przy sequelach po latach bywa, musimy dopowiedzieć, że będziemy mówić o koszmarze minionego lata, tym nowym, w sumie z naszej perspektywy, z 2025 tym roku. Tym filmowym i tym z 2025, bo są w sumie trzy koszmary, w sensie trzy filmy o tym tytule. Nie, dwa filmy jeden serial. Dokładnie tak. O serialu zresztą kiedyś też w tym gronie rozmawialiśmy. O serialu, który nam się w sumie podobał, ale był raczej krytyczny, i umarł tak naprawdę po tym pierwszym sezonie. No a w 2025 roku doczekaliśmy się w końcu no, sequela, legacy sequela, to, to też zaraz sobie pogadamy, jak ten film można w zasadzie czytać, o którym się mówiło też od wielu, wielu lat i, i pewnie plany na fali tych wszystkich remake'o, sequeli, które nas przez ostatnie lata zalewały, no też już były od dawna, ale zanim przejdziemy sobie do samego tego filmu to jako, że on no, jest bezpośrednim sequelem do pierwszych dwóch filmów, bo on pomija akurat wydarzenia z trzeciego, no to ja wiem, że ty obejrzałeś wszystkie trzy um, filmy z tej filmowej serii, ja obejrzałem pierwsze dwa, więc chciałbym cię króciutko zahaczyć właśnie o stosunek do pierwszego koszmaru minionego lata, do sequela. Możesz dorzucić dwa zdania o tym um, trzecim filmie w serii, który jest właśnie pomijany w tej chwili. Lubisz tę serię, jak ci się do niej wracało? No bo z jednej strony strony to jest cały czas jeden z tych filmów, który gdzieś tam jest wymieniany jako jeden z takich no, ważniejszych, przynajmniej box pewnie slasherów lat 90, końcówki lat 90, tych postkrzykowych, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że on nie jest specjalnie lubiany. No więc jak tam z tobą i z tą serią było? Wiesz, co, ja lubiłem tę serię kiedyś. Nie pamiętam jak pierwszy raz obejrzałem jedynkę: czy w kinie, czy na jakimś pirackim VHS-ie. Dwójkę na pewno widziałem w kinie w tym 1998 roku. I lubiłem te części, aczkolwiek no, miałem świadomość nawet wtedy, pomimo no, tam mizernej znajomości gatunku, że no, mamy do czynienia z, z, z jakimś tam odpryskiem po krzyku, e, ale jeszcze tym dobrym. No, chociażby nazwisko scenarzysty przy, pierwszym, przy pierwszej części sugeruje, że jeszcze mamy e, coś dobrego, a potem dopiero zalała nas fala tych tam już takich pseudo e, krzykowych slasherów at a Eee, trójkę ja widziałem, widziałem na pewno, bo ty powiedziałeś, że odświeżyłem teraz. Nie, nie dałem rady. Nie, nie. <śmiech> Pokonałam, nie? Eee, ale widziałem ją na pewno kilkanaście lat temu, bo ja kilkanaście lat temu robiłem jakieś rewatch tych wszystkich części. Wtedy obejrzałem chyba pierwszy raz trzecią część i potem długo do nich nie wracałem. No w mojej głowie to było jako spoko. filmy nie odcisnęły e, takiego e, znaku jak krzyk, nie miały specjalnego miejsca, w moim sercu, jak seria krzyk, ale spoko, spoko filmy, które miło wspominałem, nie? No i teraz, jak wchodziła, ta, ten nowy, jak wchodził do kin, no zakładałem, że wybiorę się do kina, ostatecznie nie udało mi się tego dokonać, obejrzałem dopiero w streamingu, ale w wakacje zrobiłem sobie powtórkę. Eee, I znów, Prawie identyczne odczucia. Tak samo miło mi się to oglądało. Jedenka fajna, chociaż zaskoczyło mnie jak mało krwawa, jak, jak, jaki mały licznik morderstw w tym jest, jak późno tam w ogóle dochodzi do jakiegokolwiek tak. zgonu i jak mało tego widzimy na ekranie tak naprawdę. Trochę nie pamiętałem, że to jest taki film dwójka, dokładnie tak jak ją zapamiętałem, ją chyba pamiętałem najlepiej. Jest krwawa, jest już większa rzeźnia, ale też jest głupsza i to już jest taki trochę głupiutki slaszerek i tam to wielu rzeczy można się doczepić z Jackiem Blackiem na, na czele, z jakimś kapłanem voodoo w tym hotelu i w ogóle z podprowadzeniem pod twist ze stolicą Brazylii. Ja, ja byłem słaby z geografii, w ogóle byłem słabym uczniem z większości przedmiotów, ale tyle wiedziałem. Także tak trochę od początku e, no, z, spoilerują rzecz, która b, gdzieś tam na końcu ma być wielkim zaskoczeniem, aczkolwiek jak rozmawiałem z ludźmi, to wielu się na to nabrało. To jest tak to Amerykanie, oni cały czas pytają, czy do Europy jedzie się pociągiem, <głos> więc e, to może to, to, to, ten twist z, ze stolicą Brazylii wcale nie jest taki absurdalny, jak nam się wydaje. No i dwójka już była głupiutka, bo te motywacje mordercy będzie Trochę nie miały sensu, on tam zabijał losowo kogo popadnie i kogo mu się akurat chciało zabijać. Tam już nie było żadnej mowy o jakiejś zemście w zasadzie, patrząc na jego dokonania. Natomiast trójkę włączyłem w wakacje i nie dałem rady. A to już dużo mówi o filmie, bo ja rzadko nie daję rady. Jest, to jest film straszny, to jest film koszmarny. To ma chyba tytuł koszmar kolejnego lata po polsku, po... po po angielsku, I always know what you did last summer. E, to jest film, który nie ma za bardzo w związku z tym. To, to tam jest rybak, jest jako legenda i jakaś młodzież robi prank i ten prank się wymyka spod kontroli. Ktoś tam nie, nie, nie, nie dograł swojej roli, jeden z nich ginie, no i potem ktoś ich zaczyna zabijać. I to już nie tyle nawet jest film postkrzykowy, co niestety jest postpiłowy. Bo tak jak o, ty, Często narzekasz na ten montaż, tak tutaj to jest do potęgi. Tak jak ty narzekasz nieraz, ja się zazwyczaj zgadzam, ale mi on często nie przeszkadza, aż tak przy filmach, przy których ty narzekasz. A czasem nawet aż tak nie zwrócę uwagi. Tak tutaj każda scena, już na samym początku jesteśmy na jakimś tam, wiesz, w jakimś Luna Parku i nieważne co się dzieje, to jest wszystko <śmiech> <śmiech> pocięte. Jest koszmarnie, koszmarnie zły muzyka, straszna historia, straszna. No nie wiem jak ona się potoczyła, bo mówię, w połowie powiedziałem pas, nie? A, a nie pamiętam kto tam zabija i średnio mnie to obchodzi i y, y, y, no. Y, jak ja powiedziałem, pas to no. Wiecie, jakie filmy ja oglądam, nie? A na ten nowy ja czekałem. E, to już dawno temu padł ten news, że wraca stara obsada, więc to w sumie nawet było dość ciekawe. E, gdzieś to sobie zapisałem z tyłu głowy. Mam wrażenie, że zbyt długo on powstawał, ale to jeszcze do tego wrócę, bo już e, przeżyliśmy falę Requeli, e, Legacy Queli e, i, i chyba trochę za późno on powstał. No, Ja ci powiem, że ja planowałem zrobić powtórkę, a częściowo po raz pierwszy obejrzeć te filmy właśnie, kiedy on wchodził do kina, bo to nie jest tak, że ja jakoś wielką ochotę miałem, żeby do kina iść, ale na przykład na etapie oszukać przeznaczenie sobie zrobiłem coś takiego i przy dziesiątej, że postanowiłem ponadrabiać zaległości w tych seriach Horrorowych i każdorazowo ten maraton okazał się przyjemny, więc y, też miałem, jakby, plan zrobić ten, który mi się nie udał, właśnie wtedy, przed serialem. Nie udało mi się teraz też, ale kiedy ten film wlądował w streamingu, no to stwierdziłem, że to jest okazja, żeby to nadrobić. Ja ostatnio jestem tak przemęczony, że nawet nie chce mi się wiesz, sięgnąć po książkę, czy, czy jakąś tam grę, no, czy coś takiego, podobnie, więc po no. prostu akurat jakiś taki łatwy w odbiorze film, to stwierdziłem, że, że to mi gładko wejdzie. Sięgnąłem po jedynkę, ja pamiętam, że dosyć ją dobrze wspominałem, ale też teraz z obecnej perspektywy ja z jednej strony widzę, że to jest na swój sposób film Williamsona, bo to wiesz, i sposób pisania postaci tej młodzieży, taki dosyć charakterystyczny dla niego i takie zacięcie, nie filmoznawcze, ale takie wiesz, takiego miłośnika kina, nie? Dużo, dużo zabawy jakimiś ujęciami, jakimiś takimi tropami, pewne elementy, które tam się przewijają, ale z drugiej strony, po pierwsze, on faktycznie jest bardzo mało krwawy, po drugie, ja bym powiedział, że już ta pierwsza część jest momentami dość głupawa według mnie i tam po prostu niektóre te motywy szczególnie z takimi elementami, które w slasherach to były raczej obśmiewane już w latach tych późnych 90., -tych, czyli, że nie wiem morderca potrafi się w zasadzie przenosić dosłownie z miejsca na miejsce albo nie wiem znikające ciała i inne tego rodzaju kwestie to Trochę, trochę to mi się dziwnie oglądało. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jakkolwiek oceniłem ten film jako taki solidny średniak, to bawiłem się całkiem nieźle i miałem taką refleksję po tym filmie, że yy, to jest w ogóle... Taki slasher, że mógłbym go z dzieciakami obejrzeć, żeby im pokazać. Ja obejrzałem z no. wszystkie trzy części teraz. I co, jakiej właśnie. się podobała? Okej, okay, wiesz, no akurat slashery to jej wchodzą, no. A ja tak, wiesz, w swoim akurat slasherów nie, nie pokazywałem i stwierdziłem, że przez wymowę tej pierwszej części, taką bardzo mocno, wiesz, jednak edukacyjną, nie, na zasadzie, no nabroiliśmy i po prostu przeszłość gryzie nas w dupę, to Stwierdziłem, że może to jest nawet spoko film, tym bardziej właśnie, że nie jest jakiś taki bardzo krwawy. Sięgnąłem na fali odświeżenia tego filmu po dwójkę. No i ja ci powiem, że to już na tym etapie ja uważam, że to nie jest ogólnie dobra seria, bo ten film jako taki slaszerek powiedziałbym do kotleta jest ok ale no, no tu jest, on jest po pierwsze nierówny bo w zasadzie tu się bardzo późno z kolei mam wrażenie, że zaczynają morderstwa, jak już wchodzi, wchodzą na wysokie obroty, no to tu jest no, mocna jadka do samego końca i tak jak mówisz ten morderca tutaj po prostu zabija i na potęgę i kogo popadnie, ale i ta motywacja mordercy jest jest słaba i ten design mam wrażenie, że jest trochę... Jest też, mam wrażenie, dość przewidywalny, tak. bo tak jak pierwsza część to nie była, to nie był slasher na zasadzie kto zabija, to też jest istotne. Nie dość, że późno giną, nie dość, że mało krwi, to tam nie ma zaskoczenia na koniec, jak morderca ściąga maskę. Tak w drugim dorobili to, tak trochę po krzyku, dodali coś i mam wrażenie, że no innej opcji się chyba nie spodziewałem w tym filmie, żeby to kto inny mógł tutaj jeszcze Zabinać. Tak, tak i, i wiesz i to, to mówię, sama ta motywacja mnie jakoś nie kupowała, no właśnie Jack Black i w ogóle pewne rozwiązania i castingowe i pod kątem prowadzenia tej historii dla mnie były dziwaczne. To co bardziej wydało mi się jakoś interesujące z perspektywy czasu to po pierwsze te końcowe rozwiązania fabularne jako żywo przypominały mi Wyspę Harpera, której co prawda wieki nie odświeżałem, ale mam w głowie, że to mniej więcej więcej W takim samym kierunku szło. Z jednej strony, z drugiej strony cały ten setting na jakiejś tej wyspie w domu i tak dalej, to nie wiem czy ty pamiętasz jak był w serialowym krzyku ten taki odcinek specjalny, gdzie oni też tam pojechali na jakieś wakacje, taki no, dwuodcinkowy, no, no. to tutaj z kolei trochę vibe miałem tego. Więc tak mi się to oglądało jakby dziwnie, ale, ale mówię, no to, to nie był jakiś specjalnie udany dla mnie film. Z trójki świadomie zrezygnowałem po twoim poleceniu, no bo... Ta, tak już Słusznie. Ja już przebrnąłem z tobą przez jeden horror wielkanocny i jak, <grym> jak ty mówisz, że jest nieoglądalne, to, to znaczy, że już nie chcę chyba aż tak bardzo marnować czasu. No i to, ja byłem ciekaw naprawdę te, tego filmu nowego, tym bardziej, że ku mojemu zaskoczeniu, no on naprawdę zgarnął koszmarne recenzje, koszmarne. Co było dla mnie jakby dziwne, dlatego, że wiesz, na tej fali tych wszystkich legacy sequeli, requeli, sequeli po latach powrotów i tak dalej, i tak dalej, no te filmy różne miały opinie, bo przecież no nie wiem, teksańska masakra też raczej ma złą prasę, wszystkie te powroty do, do jedynki. A ja akurat bardzo lubię Netflixową, aczkolwiek widziałem raz i byłem chory wtedy, więc może to coś wyjaśnić. Też, ale ją bardzo ale wiesz, ale właśnie o to mi chodzi, że nawet to, to jest tak, że z, nawet ten film, który też nie był z, z, ciepło przyjęty chyba miał lepsze opinie właśnie niż ten Nowy Koszmar, no więc byłem ciekaw co tutaj dostaliśmy. I tak przechodząc do tego nowego filmu, to na początek trochę o twórcach, bo ja stwierdziłem, że to jak ten film wygląda i jak on jest napisany, to też może coś nam mówić, bo za reżyserię odpowiada Jennifer Caitlin Robinson i to jest twórczyni, która z tego co ja widziałem generalnie siedzi w kinie młodzieżowym ona za dużo tego nie zrobiła ale w zasadzie te jej autorskie filmy bo ona też pracowała przy scenariuszu do Towa, Tora tego Miłości Grom ale to akurat nie jest dobry wyznacznik czegokolwiek ale no. ona miała tam kilka filmów na swoim koncie zaledwie bo trzy wcześ wcześniej filmy robiła Do Revenge z Netflixa to była taka młodzieżówka z Mają Hołkę, między innymi dosyć z tego co pamiętam, dobrze przyjęta i tam jeszcze dwa też filmy takie młodzieżowe. I ona też odpowiada jakby za scenariusz w tym nowym koszmarze wspierana przez sama Lańskiego, który w zasadzie nie ma prawie że żadnych dokonen na swoim koncie więc no to jest to, jest, to są twórcy no i ja mówię, że trochę ta, te konotacje jeżeli chodzi o reżyserkę tutaj wychodzą bo ja miałem trochę vibe też takiego slasherka młodzieżowego, bardzo młodzieżowego w tej wymowie ale co istotne no tutaj mamy, tak jak ty już zaznaczyłeś wymieszane składy nie? bo mamy powrót postaci z jedynki i z dwójki, bo wraca ze starej gwardii postać, którą Grał Freddy Prince Jr., czyli Ray Bronson i wraca Jennifer Love Hewitt, czyli Julie James. No ale na pierwszym planie mamy grupkę dzieciaków. No i jakbyś mógł przybliżyć w zasadzie punkt wyjścia do tego filmu, co tutaj dostajemy fabularnie. Wracają jeszcze dwie inne postacie, ale to są cameo i nie wiem, czy to nie spoiler. No, to być. możemy zostawić sobie też na, na późniejszy etap nawet. Mhm. Tak. Fabularnie to się dzieje w tym samym miasteczku. X lat później, no już kilka dekad później, to miasteczko no, wymazało tę przeszłość. Tam ziemie i budynki zostały wykupione przez pewnego biznesmena i on starał się wymazać tę przeszłość, żeby to nie było mordercze miasto, tylko rozkwitające miejsce. No i mamy nową młodzież, nowych bohaterów, zaczyna się to analogicznie, jest jakaś impreza, to tam są akurat zaręczyny, a nie zakończenie szkoły, oni sobie piją, siedzą na plaży, to jest w zasadzie odbicie sceny z pierwszego filmu i jadą tym samym miejscem, tą samą drogą, którą jechały dzieciaki w pierwszym filmie. Tutaj też jest jakaś outsiderka, jakaś ich przyjaciółka z przeszłości, która e, no, odłączyła się od grupy, ale teraz ją zabierają ze sobą i do tej grupy się podłącza. I tu jest w sumie, nawet to jest ciekawie zagrane, bo ja się zastanawiałem, co oni tutaj zrobią. Czy zrobią dokładnie jeden do jednego to samo i o Jezu znowu, czy trochę sobie zagrają i jest taki moment, że oni stają na tej drodze, na zakręcie i jeden z bohaterów której jest już oczywiście odpowiednio podpity, staje na środku drogi i, i mówię, o kurczę, to teraz odwrócą sytuację, ktoś uderzy w nich może i jakoś e, to, to, to trochę inaczej to ograją No, ostatecznie tak nie robią, nie? bo z, faktycznie jedzie samochód, prawie w niego uderza, ale wymija go i wypada z tej drogi, więc e, koniec końców jest to samo, tylko no, troszeczkę inaczej sobie pogrywali w trakcie. No i cały motyw jest oczywiście taki sam. Nasi bohaterowie nie chcą dzwonić na policję bo to jest przecież są na, na starcie nowego życia i teraz się wszystko posypie, rozpadnie i tak dalej i tak dalej, więc ten bogaty ojciec jedne, jednej czy jednego z nich e, tuszuje sprawę, e, nic się nie wydało, mija rok, e, nasi bohaterowie znów się zjeżdżają, tym razem na ślub, e, i zaczynają dostawać listy, jak to w tych filmach. Wiem, co zrobiłeś, zrobiłaś zeszłego lata. No i pojawia się morderca, który zaczyna tym razem w dużo bardziej krwawy sposób wyżynać różnych bohaterów. Też zdaje się losowo, bo pierwsza ofiara nie ma związku w ogóle z tymi wydarzeniami z przeszłości. Uh -huh. Jeszcze nie była w tej paczce. Eee, no i oczywiście na scenę wchodzą też te postacie, o których powiedziałeś. Czyli Freddy Price Jr., cały czas jest starym rybakiem, który mieszka w tym miasteczku a y, Jennifer Love Howitt y, wyprowadziła się, zaczęła wykładać na uniwersytecie, zapomnieć o przyszłości, o przeszłości chciała, no ale są jakoś tam wciągnięte w te kabały. No i dalej toczy się to jak po sznurku. Wszyscy giną, nie wiemy kto jest mordercą, teoretycznie różne tropy są rzucane, a potem dowiadujemy się kto jest mordercą i dlaczego i tyle. I ja tu mam sporo zastrzeżeń do tego, aczkolwiek będę je rozwijał bardziej spojrzewnie. No to właśnie ja myślę, że w ogóle szybko trzeba by przejść do spoilerów, bo e, ja też wolałbym gadać o konkretnych rozwiązaniach, więc jeszcze zanim przejdziemy do spoilerów, to e, najpierw Cię bym zahaczył o tę nową i starą ekipę. Jak Ci się podobała e, ta nowa dzieciarnia i ten powrót starej gwardii, bo e, jedna z linii krytyki tego filmu bo, bo tu jest kilka jakby ostrzy, które widziałem w komentarzach i w recenzjach się przywijają. wtórność, miałkość to przede wszystkim, ale też jest bardzo dużo zarzutów co do właśnie tej nowej przede wszystkim ekipy, że to jest taka totalnie nieciekawa zgraja i czy dla Ciebie to też była taka właśnie, nie wiem generyczna grupka dzieciaków do odstrzału, czy jako tam, ta młodzież przekonała cię, że tak powiem, do, do siebie, że nie bolało, nie bolało cię pod tym kątem, jak oglądałeś ten film. Znaczy dla mnie to była generyczna grupka, ale to nie był jakiś wielki problem, bo, bo rzadko kiedy w slasherach e, trafia się grupka wyjątkowa. I to jak dla mnie w pierwszym czy w drugim filmie to też była w większości generyczna grupka slasherowa. No, krzyk z tych filmów sprawił, że mieliśmy bohaterów fajnych z krwi i kości i tak samo e, Riquel Krzyku, czyli Krzyk 5. Zrobił to doskonale, dlatego ja, dlatego ja mówiłem, że ten film znów powstał chyba za późno, bo e, po pierwsze krzyki już pozamiatał, Piątka, bo dla mnie Piątka jest, filmem, e, jest krzykiem idealnym. Jest filmem, który cały czas jest dla mnie topką, top 3, nie wiem nawet czy nie jako drugi z ulubionych krzyków, ale chyba po prostu w e, pierwszej trójce jest u mnie. No a w międzyczasie powstało jeszcze kilka i, i tutaj nie było szans czymś zawojować i dla mnie ten nowy to nie jest dobre, ale on on, on jest... Do... Znaczy tak, to nie jest jakiś super requel, to nie jest jakiś super slasher, ale to jest całkiem udana kontynuacja dwóch pierwszych, które też nie były jakimiś super slasherami i jakimiś odkrywczymi rzeczami z bohaterami. Ja nie mam problemu z tymi bohaterami, ale też nie, nie powiedziałbym, że kogoś jakoś bardzo polubiłem z tej grupy, albo komuś kibicowałem. Dla mnie to jednak była taka grupka do odstrzału. No, ja ci powiem, że ja w sumie dosyć kupiłem tę młodzież, ale to jest kwestia tego, że po pierwsze ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś i yy, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że yy, trochę trzeba brać pod uwagę to, że to ogólnie nie jest jakaś specjalnie dobra seria <grych> slasherów. I yy, tak naprawdę ja mam wrażenie, że szczególnie ta jedynka przez to, że ona miała... No dosyć gorące nazwiska, umówmy się wtedy i y, jeżeli chodzi o scenariusz, no bo to Williamson, no i przede wszystkim w zasadzie cała ta czwórka y, głównych bohaterów, no to były no, duże nazwiska w tamtym czasie no, i wydaje to. mi się, że trochę y, wielu osobom y, właśnie nostalgia i te nazwiska przysłaniają to, że to wcale nie było jakoś super napisane, że to nie były jakieś super postacie. To nie była fajna ekipa, taka, nie wiem, no, no wiesz, Sara Michelle Jeller to był odpowiednik Tatum z pierwszego krzyku, powiedzmy, najlepsza kumpela głównej mm -hmm. bohaterki, no, ale sorry, to jest e, niższa liga, nie, mimo wszystko. Nawet jak lubię aktorkę, to jej postać i to, co było w e, pierwszym koszmarze minionego lata, to jest e, niższa liga, tam mamy Ligę Mistrzów, nie, i powiedziałeś, to nie jest jakaś dobra seria, ale też, żeby było jasne, to nie jest tak, ta, wawca, tak, tak, ta, ta, ta, ta, ta, ta. jest, po, po prostu. Tak i, i wiesz, i dlatego w sumie jak ja zobaczyłem te dzieciaki, to ja ich kupiłem dlatego, że z jednej strony oni się może jakoś super nie wybijają, no ale też umówmy się, że tutaj nie ma paradoksalnie jakichś dużych nazwisk, bo większość te, tej młodzieży, no to ma tam za sobą jakieś pojedyncze role serialowe czy filmowe, nawet niektórzy w jakichś tam większych produkcjach, bo, bo jedna z tych głównych bohaterek, ta Ewa to chociażby w Buddies, Buddies, Buddies grała, ta główna blondyna grała w drugim na noże, więc no to, to są już osoby z jakimś tam dorobkiem, ale to mówię, no nie jest to jakaś też pierwsza liga aktorska, a ja w sumie kupiłem dynamikę w tej grupie, że z jednej strony mamy bogate dzieciaki i to takie bogate, tak absurdalnie bogate, że wiesz w tej grupce mamy chociażby tego syna, tego Kryzusa który no trochę przejął w zasadzie mhm. całe, całe miasteczko i to mi się podobało, bo to jest fajnie ogrywane i to też rozwinę w strefie spoilerowej, bo dla mnie to jest w ogóle najciekawszy motyw chyba w tym filmie. No ale to samo było w dwóch poprzednich, mm -hmm. nie? W pierwszej części mieliśmy bogate dzieciaki i mieliśmy rybaka, e, Freddiego Price Juniora, który pracował na Łodzi i zajmował się e, połowem, nie? W, w drugiej też w zasadzie były bogate i, i, i, i, i, i, były, i były niebogate. No to tak ta jest ogrywane tak, tak, tak. od początku. Ale nie że ja nie mówię tego, że to jest jakieś... E, e, innowacyjne, nie? Tylko właśnie mnie, mnie kupiła no. ta, ta dynamika, nie? To, że mamy po prostu te bogate, rozkapryszone dzieciaki, które w, w sumie nie mogą sobie poradzić z tym, co się wydarzyło i to, co też jest w sumie ciekawe, to, to w sumie, wiesz, ten punkt wyjścia jest o tyle inny w stosunku do tego pierwszego filmu, no, że tam no jednak te dzieciaki spowodowały wypadek, nie? A tutaj tak naprawdę, no to to jest w ogóle dyskusyjne, na ile one przyczyniły się do śmierci, bo przecież w tej scenie w sumie mamy zasugerowane, że ten gość jechał w taki sposób i, i tak prowadził na tym zakręcie, że to w zasadzie, jak oni by tam stali czy nie stali, to też pytanie, czy, by nie skąd, czy tak w prawdziwym życiu, a tak hipotetycznie, czy by nie wyleciał z tego zakrętu. Więc jakby ta ich wina jest, powiedziałbym, taka bardziej dyskusyjna, a przez to, wiesz, ja jakoś kupowałem po prostu całą tę dynamikę i mamy jeszcze tę Stevie, która pracuje, jest odpowiednikiem właśnie postaci Rejas z pierwszego filmu, czyli taki, taka dziewczyna, powiedziałbym, z klasy robotniczej. Więc dla mnie... Ekipa spoko, nie jakaś do wielce do zapamiętania, ale też niespecjalnie nie, nie, nie rozumiem jakąś wielką krytykę pod tym adresem. No, no zgadzam się. Natomiast powrót starych fajnie. Ale o większości wiedzieliśmy, a, a druga rzecz to już nie elektryzuje w tym momencie. Tak jak powiedziałem, no przerobiliśmy już tych rzeczy tyle, że no to, że powracają starzy aktorzy, no powracają, no i okej. Okay. I to też jakieś nie było dla mnie jakieś wielkie wow oglądając. ale żeby było jasne, ja nie krytykuję, nie? Po prostu, no. Tak no, było. To prawda. No to zanim jeszcze przejdziemy do spoilerów, to krótko slasherowość i ogólna ocena jakbyś powiedział, bo mówiliśmy o tym, że jedynka oryginalna, no to nie jest specjalnie krwawy film i, i tam się raczej więcej dzieje poza ekranem niż na ekranie. Dwójka no już jest właśnie tym takim slasherem sequelowym, czyli dużo brutalniejsza, dużo bardziej krwawa, dużo bardziej dzika. Od przynajmniej od pewnego momentu. No, a tutaj y, od początku y, też mam wrażenie, że jest y, bardziej krwawo. Y, jak oceniasz tutaj te, te zgony, to jak to jest y, prowadzone, nie wiem, pod kątem pomysłowości naszego rybaka w tej odsłonie y, tego jak te sceny są krwawe, jak one są prezentowane, to Ci się podobało, dało ci to frajdę slasherową czy niespecjalnie? To tak, jest okej, okay. są y, mocne, krwawe fajne zgony, ogląda się to przyjemnie, właśnie taki odmóżdżacz, bo ja też jestem tak zmęczony jak ty i też bardzo często włączam taki film po prostu, żeby sobie poleżeć i popatrzeć. I ta część była ok, natomiast e, mocno mi nie grają pewne rozwiązania, e, nie tylko fabularne, ale też e, pod kątem scenariusza i reżyserii niektórych scen. E, mam wrażenie, że e, twór twórcy chcieli w kilku miejscach albo nas zaskoczyć, albo w ogóle mrugnąć okiem powali, by nawrzucać tych nawiązań nie tylko do oryginałów, ale też do różnych horrorów, bo tego jest tutaj dużo, żeby było jasne, zarówno wizualne, jak i w dialogach i w kilku momentach zrobili, jedną przynajmniej zrobili taką scenę, która według mnie wywala cały film i jest nieudolnie, totalnie zrobiona, a ostatecznie motywacje mordercy dla mnie też są e, głupie. Ich nie kupuję i, i pod tym kątem mi się ten film nie podobał. No to tutaj trochę wejdziemy pewnie w dyskusję, bo same sceny morderstw dla mnie są na plus. Ja nawet nie wiem, czy to ten aspekt tego filmu to nie wypada najlepiej w całej tej serii, bo wydaje mi się, że tutaj jest i krwawo i dosyć bezpośrednio to pokazują i przynajmniej w niektórych momentach podobało mi się też jak się tutaj bawią tak wizualnie, szczególnie to pierwsze morderstwo, naprawdę mi się podobało Aha. jak jest prowadzone ta, ta scena z krwawą kulą do kąpieli, po prostu wizualnie mega mi się to spodobało i, i ten aspekt no dostarczył mi tego czego ja po takim prostym slasherku oczekuję i naprawdę bawiłem się całkiem nieźle, tym bardziej, że jest i krwawo i mówię, jest kilka fajnych patentów, pomysłów i też tych morderstw jest dosyć dużo a co do motywacji mordercy i właśnie tych nawiązań i tak dalej, to zaraz sobie wejdziemy w dyskusję już spoilerowo nie, ale zanim do tego, to jakbyś ocenił całościowo jako właśnie taki Legacy Sequel i, i też na tle całej serii? Okej, okay, ale na tle całej serii ja bym ocenił jednak chyba najniżej z tych trzech, bo głównie przez wiesz, nostalgię i sentyment. No tamte jakieś tam znaczenie dla mnie mikro mają, jakieś tam wspomnienia mam. To był ten okres, gdzie ja byłem jeszcze nastolatkiem i ogląda mi się, wiesz, przyjemnie. A to był po prostu filmik. Po prostu slaszerek, który nie był zły, ale no mówię no, no, no, niczym się jak dla mnie nie wyróżnił pomimo tego, że miał jakiś pewien pomysł na naprawdę dobre wyróżnienie w końcówce to moim zdaniem to zawalił eee, więc dla mnie to jest po prostu taki fajny taki ok, slasher do obejrzenia i tyle eee. nie czuję bagażu pierwszych części żeby go teraz krytykować że jest zły, nie były one tak dobre czy tak złe, żeby ten się jakoś wybijał na ich tle ale mimo wszystko chyba z tych trzech ja go oceniam najniżej no to ja chyba oceniam go wyżej niż dwójka mimo wszystko, ale ja się zgadzam, że to jest ogólnie średniak, to jest taki slaszerek do obejrzenia i do zapomnienia można się tym trochę pobawić ale no, on ma jakieś pomysły, ale też zgadzam się chociaż nie, chyba się nie będziemy zgadzać co do tego, które to pomysły ale ja też widzę tutaj pewne rozwiązania, które gdyby nad nimi popracować gdyby ograć to trochę inaczej to naprawdę moglibyśmy dostać coś dużo fajniejszego. Nie do końca się to udało, no ale to też wydaje mi się, że mówię naprawdę ta specyfika też reżyserki, która mocno siedzi w tym kinie młodzieżowym, chyba trochę zaważyła na tym, że po prostu ta tonacja jest utrzymana tak jak to było w tych pierwszych filmach właśnie w kontekście tej młodzieżowości tego całego filmu. Dla mnie w porządku i też zanim wejdziemy w sekcję spoilerową, ja od razu w tym miejscu powiem, ja trochę aż nie, nie, nie jestem w stanie zrozumieć aż tak dużej krytyki właśnie z tego względu, czy z tych względów, o których my mówimy. Ja widzę problemy y, z tym filmem, ale tak jak poczytałem sobie recenzję i wiesz, widzę te latające jedynki, dwójki, trójki, to y, trochę przecieram oczy ze zdumienia, bo y, naprawdę ta powtórka y, jasno mi pokazała, że ani jedynka, ani dwójka to nie były żadne wybitne y, filmy, no a poza tym no naprawdę też no, miejmy rozum i godność człowieka, no jednak skalę i skalujmy po prostu też niechęć do, do swoich filmów, bo jednak wydaje mi się, że żeby dać jedynkę na przykład, to już film musi być naprawdę zły, a nie Wtórny, o tak nam no. to, to ujął, co, co może być naprawdę jakimś tam dużym zarzutem, dlatego. No, także średniaczek, dajcie znać, oczywiście, jeżeli się z nami rozstaniecie na tym etapie, czy widzieliście, czy lubicie serię, czy oglądaliście ten sequel. A my przechodzimy do spoilerów i tutaj nie będzie dżingli bo nie mamy w Konglo dżingli możecie się pożegnać z nami jeszcze raz ja tu przez 5 sekund pogadam i mam do przejść od razu do swoich problemów no bo w tej sekcji pewnie skupimy się na problemach i powiedziałeś o dwóch takich źródłach problemów dla ciebie czyli pewne nieudolne gierki z nawiązaniami i motywacje mordercy a w zasadzie jak już jesteśmy w strefie spoiler to możemy tu jasno powiedzieć po raz kolejny morderców, bo tutaj morderców ponownie mamy dwoje. Tak, to ja to będę stopniował. Najpierw morderczyni. Dowiadujemy się, m, jako m, pierwsza ujawnia swoją tożsamość morderczyni. Okazuje się, że jest to ta dziewczyna właśnie z biedoty, e, która zabija teoretycznie z zemsty bo w pewnym momencie na koniec dowiadujemy się, że ten chłopak, który wtedy zginął, był jej jakąś tam miłością. Że ona chodzi do kościoła na jakieś spotkania i tam go poznała i, i w tym kościele jest zdjęcie na widoku, na którym ona jest przy nim. To zdjęcie oczywiście zostaje zauważone w tym momencie, w którym ma być zauważone, pomimo tego, że wcześniej tam już są bohaterowie, to wtedy go nie zauważają. Oni go zauważają wtedy, gdy my też mamy się dowiedzieć, kto jest mordercą. I ja tego nie... Tego... To, to, czy to jest tam mniej, to jest w ogóle mniejsza rzecz, nie? ale nie kupuję tego, bo e, umówmy się, ona tam najgłośniej krzyczała nie zgłaszajmy tego na policję. Jeszcze wtedy nie wiedziała, kto uh -huh. zginął, nie? Ale sama wiedziała, do, dopiero wygrzebałam się z długów, dopiero wyszłam na prostą. Jak teraz to zgłosimy, to będzie po mnie. Mnie nie będzie stać na drogich prawników tak jak was. Nie zgłaszajmy tego. Także krzyczała to najgłośniej, a później, gdy dowiedziała się, kto tak naprawdę zginął, to stwierdziła, że pozabija ich wszystkich za to, że on zginął, co jest głupie. No, do, do, delikatnie, ale jest głupie i to jest jeszcze taka głupota, którą mogę kupić, bo umów i nie raz, nie dwa morderca i jego motywacje były głupie, no ale jest to głupie. To tak chciałem tylko wskazać. No to ja się szybko tutaj mogę odnieść. Dla mnie akurat ta motywacja jest okej. Okay. Gorzej z tym prowadzeniem tego wszystkiego, bo jednak... Mam wrażenie, że to, co Jedynka fajnie robiła, to bawiła się tym motywem mordercy i gubieniem tropów. A tutaj tego mi trochę brakło. Nie? przez Jedynkę fajnie się ogląda po latach głównie właśnie przez to, że ona jest takim trochę kryminałem. Nie? Na zasadzie, kto, kto to zrobił, kto jest tym mordercą. Tutaj mam wrażenie, że ten aspekt wypada gorzej. No i przez to jakby te motywacje mordercy są takie, no tak jak też powiedziałeś, no one się pojawiają w zasadzie w końcówce, w momencie kiedy my je mamy poznać. Wolałbym, żeby to gdzieś tam inaczej było rozgrywane, no bo znów odnosząc się do jedynki, no to tam mieliśmy przez cały ten wątek tej siostry, tego gościa, który niby z, tam zginął i tak dalej, i tak dalej. No potrafili się tym pobawić, tutaj tego zabrakło no. I wydaje mi się, że gdyby to lepiej spisać, gdyby to jakoś, wiesz, umotywować gdzieś tam w środku i tak dalej, to miałoby to więcej sensu. Ja generalnie to kupuje, szczególnie też w nawiązaniu do drugiego mordercy, którym okazał się rej, ale to, to zaraz to też rozwiniemy. Aczkolwiek wiesz, w pierwszym bawili się podchodami, a ostatecznie one wszystkie i tak nie miały <grych> tak, znaczenia, tak, tak. bo mordował rybaki. Tyle, nie? Tam był jeszcze ten chłopak, niby jakiś Billy Blue, który do niej przyjeżdżał, który się okazał właśnie rejem. Zresztą tablica Billy Blue tutaj też jest nad głową reja, w momencie, gdy on ujawił się, że jest mordercą. No, ale no to w tym filmie trochę też się tam niby nam sugerowali, że to może być ten ksiądz, bo trochę tropy do niego prowadziły, ale tak, to takie tam ziarenka pierdołki, nie? E, natomiast motyw z rejem. No, to powiedziałem, że to mogło być fajne, bo to jest coś, co powinno nas zaskoczyć, nie? Bo takich rzeczy sobie nie przypominam, żeby klasyczny bohater z oryginału, który tutaj powraca gościnnie w Legacy Quelu, okazał się mordercą. Nie? I to mogło być mhm. fajne, ale ale moim zdaniem to wywalili na, i to właśnie chyba reżyserka, może scenarzystka, nieudolność filmowca. Nieudolność po tej drugiej stronie kamery moim zdaniem to wywaliła. I już tłumaczę dlaczego. I to w ogóle na kilku płaszczyznach, bo... Mamy taką scenę, gdy nasza główna bohaterka zostaje zaatakowana przez rybaka. Ona trafia, zostaje zamknięta w takiej klatce i tam też jest pewna podcasterka. Podcasterka True Crime, którą nasza bohaterka spotkała w samolocie, która leci do tego miasta, bo ona analizowała tę sprawę. Ona właśnie nas informuje, że ta sprawa została wyciszona, że nigdzie nie ma żadnych dowodów, zdjęć, niczego. W ogóle jakby nie istniała w internecie i ona jedzie nagrać e, audycję e, o tej sprawie, odkopać ją. No i... To, to ta scena, gdy morderca atakuje, dzieje się dosłownie dzień później. Eee, nasza bohaterka zostaje zaatakowana, czy nasza główna bohaterka zostaje zaatakowana przez rybaka, ona nie ginie, ale podcasterka zostaje zaatakowana przez rybaka i podcasterka już ginie i podcasterka w ostatniej chwili ściąga mu maskę. I to jest taka scena, którą widzieliśmy wielokrotnie w horrorach, między innymi właśnie w krzyku. Drew Barrymore e, w pierwszej scenie krzyku ściąga maskę e, Ghostface'a i reaguje, mówi o to ty, czy coś takiego, albo jej twarz tylko reaguje nie i ta bohaterka ginie. Tylko, że to była taka scena, która <grytania> taka po prostu sobie, nie? że my widzowie mówimy o ona zna morderca, ale ona nam totalnie nic nie mówiła, bo mordercą był jeden z uczniów w szkole, więc każdy mógł nim być. Nie? Więc to takie było tylko, żebyśmy my jako widzowie sobie to zobaczyli, a scena nic nam nie mówiła. Tutaj mówi wszystko jak dla uh -huh. mnie. Bo ta podcasterka nie zna nikogo absolutnie w tym mieście. Poznała tylko główną bohaterkę, która teraz jest w klatce. Ta podcasterka nawet nie wie, że zaczęła się nowa fala morderstw, bo ona zaczęła się w nocy kilka godzin przed tym wydarzeniem. I ta podcasterka reaguje. Jej twarz się zmienia. Ona mówi to ty. Więc w tym momencie no dla mnie już było oczywiste, a to jest jedno z pierwszych morderstw w uh -huh. filmie, że zabija ktoś z klasycznych bohaterów, nie? bo ona nie mogła nikogo innego znać na tym etapie i ja sobie jeszcze myślałem na tym etapie, że to będzie Sara Michelle Geller, bo tizują ją w tym filmie dość mocno. Kilka razy ją wspominają, pojawia się jej. Ale co jej się na poważnie, ja tak ci... pod uwagę to, że ona. Poważnie, wróci? bo ja zacząłem o tym myśleć, czy pokazali jej śmierć w jedynce. I mówię, nie pokazali. Ona zginęła w takim zaułku i przechodził ten e, cały wiesz, pochód. Tak, nie? Tak, tak, tak, no. I mówię, no nie pokazali jej śmierci, więc mówię, kurde. Może to ona, ale wiesz, nie, nie brałem tego jakoś bardzo na poważnie, nie? ale mówię, no może dobra, może to, bo w końcu po coś nam to podprowadzają, tylko że oni rozbrajają tę bombę jeszcze na, na, na jakiś czas przed finałem, bo podprowadzali ją po to, bo nasza bohaterka ma sen i w tym śnie pojawia się faktycznie Sara Michelle Jeller, która zamienia się w trupa, jest tą królową balu na tej scenie, więc tylko po to ją podprowadzali już na tym etapie, więc mówię, no dobra, czyli tą kartą nie zagrają. I to jest jedna rzecz, a jeszcze tylko dokończę temat. On, yy, twórcy w tej scenie popsuli jeszcze coś, bo w tej scenie dziewczyna, która ostatecznie okazuje się mordercą wali do drzwi w tej scenie, w której ginie podcasterka. Yy, więc w momencie, gdy my dowiadujemy się, że ona jest mordercą, to automatycznie w tym momencie wiemy, że jest drugi morderca. I moim zdaniem to zostało totalnie źle rozpisane, bo teoretycznie coś takiego też było w pierwszym krzyku. Nawet praktycznie. Ee, Billy Loomis został zaatakowany przez Ghostface'a, pocięty, my myśleliśmy, że zginął, potem on schodzi ze schodów w zakrwawionej koszulce i nagle strzela do mm, Randy'ego. Tylko, że to było pierwszy raz coś takiego, a przynajmniej pierwszy raz, jak ja widziałem w horrorze, po drugie, to zostało zrobione szybko. Billy Lumis zabija, my, mu, my, my jako widzowie wiesz, myślimy sobie, kurde, on jest mordercą. Ale zanim zdążymy poukładać myśli, że ktoś go przecież przed chwilą zaatakował i że w ogóle co to było, to w tym momencie wychodzi Stu Marhan i mówi, no i przyznaje się, że on też jest mordercą. Więc tamto mamy takie szybkie ciosy w krzyku. Takie po prostu na bebech, nie? Bach, bach, nie? I to zagrało. A tutaj e, jest tak zrobione, że dowiadujemy się, że ta dziewczyna jest mordercą. Czasem strzela do niej e, Freddy Price Jr., czyli to już w ogóle mówię dobra, czyli to on ją chciał uciszyć czy coś, czy może ją tylko postrzelił, żeby ona przeżyła e, i potem jest długie podprowadzenie do wielkiego twistu, że jest jeszcze drugi morderca, co jest absurdalnie pod kątem filmowym, bo my to wiemy, że jest drugi morderca, bo widzieliśmy to w jednej z pierwszych scen, gdy w momencie, gdy wiesz, gdy ten e, element układanki wskoczył na swoje miejsce, że to ta dziewczyna Morduje, no to obok mordował jeszcze kto inny. I to mi, to mi się rozłazi. I to jest właśnie wina, moim zdaniem, twórców tej kobiety, która ma na swoim koncie kilka filmów i, i raczej pierdoły i w horrorze nie siedziała. Scenarzystki, która nie ma w zasadzie, ma niewiele. Tam jeszcze chyba jest tam chyba trzy, trzy osoby są za scenariusz. Nie, nie dwie, osoby. Dwie, no, dwie osoby, ale no, nie tam wiem, to, bez y, jakiejś historii tak naprawdę. Nie? Mam wrażenie, jak oni by chcieli ograć różne motywy, które widzieli w horrorach i zrobili to totalnie nieudolnie. Co, co mi tak naprawdę dość mocno ten film rozwala. Znaczy to tak, ja zacznę w sumie od tych negatywnych rzeczy, bo ja się totalnie podpisuję pod tym, co mówisz w kontekście tej sceny z podcasterką. Tylko ja od razu obstawiałem, że to musi być rej, no bo umówmy się, to jest postawne, postawna postać, ten rybak i no teoretycznie... Znaczy wiesz, to jeszcze można by obejść, no w Krzyku 5 też mieliśmy postawną postać, a zabijała mała, chudziutka dziewczyna. Ja... To w slasherach było wielokrotnie, ale, ale wiesz, ten film absolutnie nie sugerował, że to może zabijać Julia, nie? Tak, tak, no, tak. Właśnie... Ani przez sekundę tego nie wziąłem pod uwagę. Tak, a ja mówię, że dlatego też myślałem, że y, to będzie Ray, bo ja y, y, tej postaci, y, z, którą grała star Michelle Gellar, Gellar w y, oryginale, czyli Helen Shivers, ja w ogóle nie brałem pod uwagę, bo ty mówisz, że nie pokazują jej śmierci, ale znajdują jej ciało w jedynce, więc wiesz, więc to znów Aha, widzieliśmy... no, no, no wiesz, no. Widzieliśmy też takie rzeczy, nie? No, umówmy się, można by to pewnie zrobić, że jakoś ją tam wskrzesić pewnie, czy cokolwiek, ale raczej tego nie brałem na poważnie. Natomiast, no, większym problemem jest to dla mnie, to nawet to, co ty mówisz w końcówce. Czyli to, że my w zasadzie to, to samość mordercy, czyli to, że to ona zabija, no my poznajemy chyba na dobre 20 minut przed końcem filmu, czyli mamy to, co nawet ostatnio też gdzieś tam krytykowaliśmy w Hard Eyes, że wiesz, że mamy niby śmierć mordercy na 20 minut przed końcem, więc jakby wiadomo, że jeszcze e, musi być tutaj dalszy ciąg, no tylko te, też tak jak słusznie mówisz, no jeżeli my już się domyślamy, że m, to jest ktoś ze starej gwardii, a już na tym etapie m, też jasno widać, że Julie absolutnie nie jest zaangażowana e, po tej negatywnej stronie, no bo ona cały czas e, tym naszym bohaterkom, czy bohaterom szerzej, e, pomaga faktycznie i, i, i gdzieś tam próbuje tę ten, ten sytuację ogarnąć no to, to już było wiadomo, że to będzie Rej i tyle natomiast to co ja powiedziałem że tutaj mi się podobało i uważam, że gdyby to lepiej jeszcze rozpisać to moglibyśmy naprawdę dostać coś fajnego to jest właśnie ten wątek reja i to jakby podwójnie czy nawet potrójnie, bo Wiesz, po pierwsze, już w sumie mi się spodobało to, że kiedy on i Julia się pojawiają, to, to nie jest jakby nadal małżeństwo i wiesz, ta licealna para, która od jedynki w miasteczku sobie funkcjonuje, tylko oni są po rozwodzie i widać, że oni ze sobą... No, Gail Weathers i Dewey, Han Solo i Leia. Wiesz, tak, ale mimo wszystko tutaj ja miałem wrażenie, że oni mają dużo większą kosę i to mi się, to mi się podobało, ale nie to jest jakby dla mnie... czy to nie to jakby, nie samo to jakby stanowiło o tym, że to mógł być wątek z potencjałem, bo podobała mi się później cała ta e, e, gdzieś tam relacja pomiędzy nimi, bo nawet nawiązując właśnie do tego, co ty mówisz, to e, wiesz e, to były rozstania na przykład, nie wiem, i Dewey trzymajmy się e, slasherów gdzie e, było widać, że nawet jeżeli oni się rozstali, to się kochają a tutaj od początku było widać, że e, rozstali się i e, to, to już nie ma porozumienia. Te postaci poszły w różnych kierunkach. Podobało mi się to, jak Julie jest pisana jako właśnie ta final girl, która trochę korzysta jakby z tego, że dwa razy przeżyła wiesz, atak mordercy i w swojej pracy naukowej z tego korzysta. A w kontekście Reja, ja ci powiem, że podobała mi się jego motywacja. I to naprawdę podoba mi się ten wątek, że morderca ma z jednej strony motywację taką osobistą, frustrację, co tu dużo nie mówić, że wszystkim się udało, czy, czy nie wiem, czy Julie się udała, a on tkwi nadal w miasteczku i, i, i po prostu nadal jest rybakiem i barmanem i to wszystko. Ale to, co mi się też wydaje ciekawe, to ten wątek e, gentryfikacji. E, wiesz, z tym się Candyman ten nowy też bawił, nie? Czyli, że mamy e, jakąś tam historię, która jest e, zmazywana, wiesz, przez deweloperów, przez turystykę i tak dalej, i tak dalej. I w sumie to, mówię, to, to jest lepszy motyw, mam wrażenie, jak ja o tym opowiadam, czy jak, jak to sygnalizuje, niż w tym filmie to ostatecznie wychodzi. Ale jako pomysł, to jest naprawdę coś, co jest fajne. I to mi, się, to mi się bardzo spodobało, że wiesz, że to jest taka motywacja, fajny throwback do przeszłości, to co często mamy w slasherach, ale w zupełnie innym, inną stronę, nie? Bo klasycznie no to mamy jakąś przeszłość, nie wiem, rodzinną, jakąś tam przyjacielską, cokolwiek... Ale no jest to osobiste, ale na innym poziomie, a to jest takie osobiste na zasadzie: ja to przeżyłem te morderstwa to jest kawał historii tego miejsca, a wy próbujecie te miejskie legendy, czyli w zasadzie wszystko co Amerykanie mają próbujecie tutaj zakopać żebyśmy sobie żyli jako turystyczne miasteczko i mówię znów, gdyby scenarzyści byli bardziej sprawni, gdyby byli lepszymi scenarzystami, lepszymi osobami w swoim fachu, to wydaje mi się, że z tego wątku tej starej gwardii i też te, tego wątku takiego gentryfikacyjnego, to można było dużo więcej wycisnąć po prostu. Tak, można było, ale jeszcze jedna rzecz, bo ja powiedziałem, że to miało potencjał, bo z mojego punktu widzenia to mogło być naprawdę fajne i zaskakujące, że to Rey okazuje się mordercą. No zostało to skopane w filmie. I nie było zaskakujące jak dla mnie, ale my tutaj podkreślamy od początku kilka razy, że my nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami tej serii, że te dwa pierwsze filmy nie są dla nas jakieś ważne czy wielkie, a może też w tym tkwi problem tych ocen niskich, bo jeżeli dla kogoś to były fajne filmy i wielkie i ktoś polubił tych bohaterów bardzo z pierwszych filmów, to ja bym zrozumiał wkurzenie. Na, nawet nie tylko na to, że wiesz, nie na to że to zostało źle przedstawione, tylko na sam fakt, że to Ray okazał się mordercą, no bo umówmy się, jak, jakby w krzyku Dewey okazał się mordercą, czy Gail, czy Sidney, to ja bym był bardzo niezadowolony. Cholernie by mi się to nie podobało. Mhm. Więc ja rozumiem, że komuś to się może nie podobać. Eee, wiesz to, tak na to nie patrzyłem i też w sumie chyba w tych negatywnych opiniach nie widziałem narzekania akurat na ten aspekt, ale, ale może i masz rację, że to, to może być też pewien, pewien problem tego filmu, ale ja to naprawdę się zastanawiam ile też z osób, szczególnie z młodszego pokolenia, które widziały ten film, w ogóle widziało całą serię na przykład i, i ma jakieś emocje. Pewnie nie? tak, pewnie, pewnie to nie jest akurat problem, ale, ale mógłby być, no bo w Krzyku Piątce na koniec słyszymy kwestię, e, żebyś, nie, nie, żebyś się nie bawił z oryginałem w delikatnym tłumaczeniu, nie? Uh -huh. No umówmy się, krytyka Ostatniego Jedi Głównie była przez to, że Luke, który był przedstawiany tak wcześniej, tutaj jest przedstawiany tak. No tutaj jednak postać, która była dobra, która była miła, fajna, która ratowała, e, wielokrotnie ratowała główną bohaterkę, która ją kochała, no jest przedstawiona jako przegrany nie do końca przyjemny człowieka, a ostatecznie wariat i morderca, więc nie jestem... Znaczy, no mówię, ja to mam gdzieś, bo, bo, bo ja nie czuję przywiązania do tej postaci i ja nawet, no nawet nawet, bym to był w stanie pochwalić, gdyby to było dobrze zrobione. Mhm. No to, to mówię, tutaj ja przede wszystkim widzę trochę za, za przepasztoną szansę, bo, bo mówię, wydaje mi się, że tu y, po prostu by, było So, był pewien potencjał, żeby z tego wycisnąć więcej, no ale to y, tak w nawiązaniu do tego zaprzepaszczonego potencjału y, i tych niskich ocen y, to w sumie film zarobił przyzwoicie, bo z tego co widziałem to y, tam chyba 65 baniek przy budżecie, tam koło 18, więc y, Sony ma prawo być zadowolone, no i powiedz mi mój drogi kolego, czy ty widzisz potencjał na sequel, no, no bo mnie to, co najbardziej rozbroiło i rozłożyło na łopatki, to w zasadzie scena po napisach, bo wspomniałeś, że tutaj mamy pewne nawiązania i mamy pewne powroty. No i wspominaliśmy o starej gwardii, wspomniałeś o tej scenie z Helen, tej scenie snu, która... Notabene, ja ci powiem jeszcze tak na marginesie, ja nie wiem, czy akurat chciałem to widzieć, bo mam wrażenie, że to trochę tak wizualnie też wyszło... Tak sobie, pod tym kątem, tak jak ta scena jest zaprezentowana. No ale w końcówce mamy w zasadzie scenę taką na, na napisach, kiedy widzimy, że Julie odwiedza swoją dobrą koleżankę, czyli główną postać obok niej z dwójki. No i mamy jasno zasugerowane, że będzie sequel. I czy ty w ogóle widzisz potencjał jakikolwiek na sequel? No bo to był dla mnie lekki szok, ci powiem na tym etapie, że, że taką scenę po napisach akurat dostaliśmy. Znaczy wiesz... Potencjał na sequel jest zawsze, nie? Jak, jak film zarobi, to, szczególnie slasher, no to nowy morderca i zabija. Niekoniecznie to będzie dobry sequel, ale potencjał jest zawsze. I, I znów, że nawiążę do krzyku, no to, co dzieje się teraz, pokazuje nam, że nawet jak nie mamy pomysłu, to będziemy jechać. Nawet jak się e, cała obsada wysypie, to będziemy jechać. Nawet jak główna bohaterka zrezygnuje, bo dostanie za mało pieniędzy w części szóstej, to, to, to będziemy ją kręcić. Więc tutaj jak najbardziej można by nakręcić ale scena po napisach to miałem takie srogie what the fuck, bo no to się, po to, pierwsze się totalnie nie spodziewałem, także to było chyba najbardziej zaskakujące <śmiech> dla mnie cameo, bo absolutnie w ogóle <śmiech> nawet mi przez myśl nie przeszło, że ona się może pojawić, no ale y, gdy y, Julie wyciąga ten list i że to nie koniec i że tutaj teraz ona będzie na, na celowniku, to ja totalnie nie wiem, czy to było tylko tak sobie dla jaj nagrane na koniec, czy naprawdę myślano o tym, żeby w tym kierunku iść. No bo też e, przypomnijmy sobie, że w sumie każdy film z tej serii kończył się sceną po roku, e, w której znów powracał morderca i teoretycznie nasi bohaterowie ginęli. W dwójce wybrnęli z tego, że to tam jej się śniło, czy coś takiego, że tak, tego tak, nie tak, było. No. Tej sceny, którą kończyła się jedynka. No a w trójce nie musieli z tego wybrnąć, bo zrobili kaszane o zupełnie czymś innym. A teraz w nowym filmie to już w ogóle nie musieli do tego wracać, że tam była jeszcze ta scena na koniec z tym misiem i z tym rybakiem pod łóżkiem, bo to nieistotne, bo nikt nie pamięta co się wydarzyło te 30 lat temu. No a tutaj to nie jest taka scena, to nie jest rok później i morderca powraca, tylko to jest jak w następnym odcinku, jak, jak zapowiedź tego, co, w którym kierunku chcemy iść. I ja nie umiem powiedzieć, czy oni naprawdę e, tak zrobili, czy tylko rzucili sobie, wiesz, na zasadzie takiej jak na koniec powrotu do przyszłości, gdzie e, doktor Brown wraca latającym samochodem i oni odlatują i nikt wtedy nie myślał o drugiej części i to było w sumie problematyczne w drugiej części, bo coś trzeba było z tym zrobić i to jakoś pociągnąć dalej. E, a, a odpowiadając na pytanie, trochę nie widzę motywacji mordercy, który nagle y, współlokatorkę z, y, z kampusu y, będzie brał na celownik dlaczego, kto i jak i po co i jak to, nie wiem, <śmiech> rozumiem. No y, Ja naprawdę tutaj miałem też y, y, gębę na podłodze, y, ale raczej tak negatywnie, bo ja ci powiem, że tak jak y, też wspominamy o tym, że mamy tutaj różne smaczki, nawiązania do, też do innych horrorów i to mówię, czasem wypada to lepiej, czasem wypada to gorzej i mówię nawet jak mi się ta scena z Helen nie do końca podobała, to jako taki ukłon dla Sary Michel Gellar to, to spoko I, i to kupuję ale tutaj ja mam wrażenie, że to było takie cameo już właśnie typowo za dużo, nie? bo ten powrót do tej postaci, nie, nie wiem jakby jak to by miało być zrobione, a jeszcze w kontekście logiki całej tej intrygi na przestrzeni no już serii, to dla mnie jest totalnie... Dziwaczne, tym bardziej, że ty mówisz, że mogli olać dwójkę. No Ja to, szczerze mówiąc, założyłem, że dwójka jest po prostu powtórzeniem schematu z jedynki, czyli że to jest znowu jakiś sen, trauma Julie, co, co nawet by miało sens w kontekście właśnie tego Legacy sequela, kiedy ona tam chyba nawet zajmuje się zawodowo PTSD, więc, więc wiesz, więc to, że ona tam ma takie zwidy i, i teraz jej się wydaje po prostu, że podłóżkiem, czy z podłóżka yeah, ją rybak zaatakuje, no to, to okej. Okay. A tutaj m, absolutnie i totalnie tego nie widzę. No więc dla mnie hmm, dziwny, dziwny ruch hmm, i taki też niepotrzebny, no bo mówię, no s, s, s, tak, nie wiem, kto tutaj akurat, szczególnie jeszcze na powrót tej, tych postaci z dwójki, y, która w ogóle jest mniej pewnie rozpoznawalna, czy, czy ktoś tutaj czekał na to, no nie wiem, dziwaczne. I, I pytanie, czy sony realnie myśli tak naprawdę o jakimś tam jeszcze kolejnym sequelu. No w teorii przy takim zwrocie z budżetu to mogą myśleć i nawet się nie oglądać na słabe oceny, bo akurat Sony to tak robi, że ciągnie te swoje nieraz filmy i serie, to ta, ten Spidermanowe uniwersum bez Spidermana jest najlepszym dowodem, że oceny krytyków są na, na poziomie 1-2 oni i tak kolejne filmy cały czas robią i, i wypuszczają i zarabiają, więc no, czas pokaże, czy wrócimy jeszcze do tej serii, czy nie. Ciekawe, jaki jej tytuł dają, dadzą, no bo mamy I know what you did, I still know, I always know, znów I know. I teraz czy będzie jakieś słowo dorzucone, czy będzie może I know 2 albo I know 5? albo I know 4, bo każda z opcji jest możliwa. No, w sumie tak. No teraz powinien być numerek, nie? W sumie e, chyba do tej, do tej pory no numeru tak, kto... nie było w tytule, więc no to, to aż się prosi patrząc na to, jak żeśmy się nabijali. Dwójka, czwórka czy no. piątka? No to tak, no ale to faktycznie to zobacz, to jak e, e, w, oszukać przeznaczenie, nagle zgubili numerek też na się tapie. to tutaj mogliby dać numerek z kolei. Ale tak jak mówisz, no z kolei pytanie, czy to by miała być czwórka, czy piątka? Jak na to patrzeć? No, dylematy są. A no jeszcze może być dwójka, nie? Druga część nowej a, serii. A to też może być. No no tak czy siak, jakby y, y, y, ja akurat jestem tutaj raczej pesymistycznie nastawiony że, do tego, że w ogóle ten film powstanie, a że będzie dobry to już w ogóle, no ale to y, przyszłość pokaże, czy się go doczekamy, czy nie. No i chyba wyczerpaliśmy temat. Czy jeszcze coś byś chciał dodać, drogi kolego? Nie, już bym nie chciał nic dodać. No dobra, no to y, dziękuję ci bardzo y, w tym układzie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! It's over.